Podcast kulturalny. Odcinek pierwszy. Witam serdecznie w kolejnym polskim podcaście. Będzie on poświęcony krytyce kultury i sztuki, tylko że jestem studentem antropologii kulturowej. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu zagadnienia związane z popnacjonalizmem w kontekście naszego zwycięstwa w konkursie na organizacji Mistrzostwa Europy w roku 2012. Teksty, na których będę się opierał, pochodzą z numeru trzeciego z roku 2006 Kwartalnika Kultura Popularna. Ten numer jest w całości poświęcony właśnie zagadnieniom podnacjonalizmu. Można sobie zadać pytanie, dlaczego nacjonalizm, ideologia nacjonalistyczna jest tak popularna pomimo złej prasy? i tragicznych wydarzeń XX wieku. Myślę, że kilka jest z tych powodów. Po pierwsze, ideologia nacjonalistyczna dostarcza ludziom pewnego jasnego obrazu, sposobu myślenia o ich miejscu w świecie. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy cały, cały świat jest jedną wielką globalną wioską i coraz trudniej znaleźć to miejsce, do którego jesteśmy przywiązani ponieważ możemy być wszędzie, to tak naprawdę jesteśmy nigdzie. I właśnie ta cecha, ten przejaw takiego etnocentryzmu, który odwołuje się do tej potrzeby przynależności i jednostki do jakiejś grupy odniesienia, myślę, że jest pierwszą taką przyczyną popularności tej ideologii. No oczywiście dostarcza pewnego schematu myślenia, pozwala ogarnąć coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość i odnaleźć się w niej w pewien sposób. Przywołując ideologię nacjonalistyczną mam na myśli pewien szeroko rozpowszechniony sposób myślenia. Nie chodzi tutaj bynajmniej o złowrogie formy z ubiegłego wieku. Tak więc, co cechuje ten sposób postrzegania świata? Cytując za panem Krzysztofem Jaskułowskim można powiedzieć, że Składa się najspecyficzna ontologia społeczna, zakładająca, że podstawowym elementem rzeczywistości są narody, cechujące się swoistym charakterem, kulturą czy tożsamością. Po drugie, opiera się na antropologicznych przesłankach, mm, mówiących, że narodowość jest niejako wpisana w naturę ludzką. Wreszcie, to przekonanie moralne, głoszące, że ludzie na pierwszym miejscu winni stawiać zobowiązania wobec narodu, a także... Pewna koncepcja legitymizacji politycznej, mówiąca, że jedynym źródłem władzy jest naród. A w jaki sposób nacjonalizm uczy się z kulturą popularną? Cóż, jeśli przyjąćby teorię, że kultura popularna jest negatywnym odbiciem kultury wysokiej, oraz to, że część osób chciałaby budować tą tożsamość narodową jedynie na dziełach właśnie kultury wyższej. No cóż, oznaczałoby, że nie warto zajmować się kulturą popularną. To takie założenie modernistyczne. Jednak ciekawszym zagadnieniem jest właśnie zobaczenie, w jaki sposób kultura popularna buduje pewne wzory oddzielnie od kultury wysokiej. W tym wypadku nie będzie ona jakby tym krzywym odbiciem, a czymś innym nie narzuconym przez elity, a wypracowanym przez niższe warstwy społeczne. Tak więc, jakie strategie służą podtrzymywaniu tej kategorii narodu w codziennym życiu, w kulturze popularnej? No, możemy tutaj wyróżnić retorykę my i tutaj, obecną w reklamach, wykorzystanie pewnych stereotypów oraz Dyskurs właśnie naszej odrębności, wyjątkowości od innych narodów. Wreszcie wchodzą tutaj różne narodowe narracje, rytuały i symbole. Właśnie tą formą, być może najbardziej widoczną nacjonalizmu w kulturze popularnej, są właśnie wszelkiego rodzaju mistrzostwa sportowe przede wszystkim mistrzostwa w piłce nożnej na większą skalę w mistrzostwach świata, na mniejszą, na skalę europejską, właśnie mistrzostwach Europy. I właśnie tym zagadnieniem chciałbym się szerzej zająć. Zanim przejdziemy do drugiej części, chciałem zaprezentować utwór As We Parted the Gate duetu Harlana i Stanleya. Utwór pochodzi z 1905 roku i z częścią projektu udostępniania e, szerokiej publice nagrań z e, cylindrów fonograficznych. While the moon was shining bright Więc, e, czym są Mistrzostwa Świata czy też Europy w piłce nożnej? Z punktu widzenia antropologii jest to co dwuletnie, czy też co cztery lata, w należności, czy łączyć te dwa wydarzenia w jedno. Hmm, rytuał, pewne święto, e, dzięki któremu poszczególne narody określają swoją tożsamość. E, definiują pojęcia swój i obcy. Jednocześnie e, zwycięstwo e, lub porażka w danym wydarzeniu sportowym definiuje dany naród w e, drabinie cywilizacyjnej. E, znaczy, klęska futbolowa powoduje, że e, stajemy postrzegani jako zacofany naród, e, dziki lud. Jednocześnie. E, Głównie aktorzy tych wydarzeń są gwiazdami popkultury i swoją obecnością reprezentują w pewien sposób dany naród. Pan Mariusz Czubaj w swoim artykule wskazuje, że wśród znanych i sławnych Polaków wymienianych za granicą jeden na trzech będzie piłkarzem. Także styl gry przekłada się na ogólnoświatowe wyobrażenie o, danej, o danym narodzie. Niestety Polacy nie wypadają dobrze na tle innych narodów. Najbardziej pozytywnym określeniem naszej drużyny będzie, czy nasz kibiców będzie wyrażenie współczucia i wydaje się, że polscy kibice są tego świadomi, stąd być może widzieliśmy obrazki w telewizji z łzami dorosłych, rosłych mężczyzn, którzy się właśnie dowiedzieli, że będziemy organizować wspólnie z Ukrainą Mistrzostwa Świata w roku 2012. Jest to jakby szansa dla pokazania, że polska piłka nie jest, nie jest zła, a tak naprawdę poprzez to czy poprzez ten napływ turystyki futbolowej do naszego kraju pokazania naszego kraju może z innej strony, że być może nasza drużyna nie gra dobrze. Natomiast Polacy są niejako lepsi niż ich piłkarze. Tutaj oczywiście od razu pojawiły się nasze polskie pozytywne stereotypy wymieniane w różnych mediach, że będziemy mogli pokazać sławną polską gościnność, zaprezentować naszą kuchnię. Właśnie dużo, dużo bardziej skupiano się na tych okolicach futbolu temu, co ewentualnie może towarzyszyć tym wydarzeniom, niż na samej grze naszej drużyny, ponieważ no cóż, tylko chyba najbardziej zagrożali kibice będą wierzyć w nasze zwycięstwo. Chociaż oczywiście magia organizowania takiego, takich mistrzostw powoduje, że dużo bardziej wierzymy w sukcesy naszej drużyny, być może sami piłkarze dużo bardziej wierzą w swoje umiejętności. Oczywiście należy się spodziewać wzrostu produkcji e, gadżetów związanych z Mistrzostwami Świata, no i jak to bywa, pewnie będą one w kolorach e, polskiej i ukraińskiej flagi, będą podkreślać e, miejsce do wydarzenia i samych organizatorów, e, no, co będzie powodować oczywiście wzrost tego poczucia patriotyczno-nacjonalistycznego u Polaków i Ukraińców. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za słuchanie. Jestem oczywiście bardzo ciekaw Państwa różnych komentarzy i opinii. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, że to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam tego typu audycje. Myślę, że następny odcinek powinien się ukazać za około miesiąc. Dziękuję bardzo. Do widzenia.